To są informacje Polskiego Radia 24. Jutro benzyna będzie tańsza o kilka groszy. Podobnie będzie z olejem napędowym. Większy nadzór nad rynkiem kryptowalut jest konieczny, przekonuje rząd. Po 16.00 debata nad prezydenckim wetem w tej sprawie. Czarny przedmiot rzucony w stronę przyszłego premiera Węgier, Peter Modzior, nie ucierpiał. Minęła godzina 13. Dorota Wojtelczyk, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 4 zł. 6 zł. 4 grosze, Benzyny 98,6,59, a oleju napędowego 7,18 zł. Tak przekazał minister energii Miłosz Motyka. To on ustala maksymalne ceny paliw i podaje je codziennie. Obniżone VAT i akcyza na paliwa obowiązują od ponad miesiąca. Ma to związek z rosnącymi cenami ropy na światowych rynkach. Powodem jest amerykańsko-izraelski atak na Iran i uderzenie odwetowe irańskiej armii na kraje sąsiednie. Zablokowana jest strategiczna cieśnina Ormus. Po południu w Sejmie debata nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach. Rządowa regulacja wprowadza środki nadzorcze. Mają one na celu przeciwdziałanie nadużyciom. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba trzech piątych głosów w Sejmie. Koalicja rządowa nie ma takiej większości. Mimo to, zdaniem Zbigniewa Konwińskiego, szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, warto przeprowadzić głosowanie w tej sprawie.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 poruszają się po różnych rynkach i chcieliby bezpiecznie się poruszać po różnych rynkach, inwestować swoje, swoje środki, a kto stoi po, po stronie szemranych, szemranego biznesu, który jeszcze dodatkowo, jak przedstawił te informacje premier, wspiera finansowo poszczególne grupy polityczne. Janusz Kowalski z PiSu uważa, że ustawa przygotowana przez rząd jest nadregulacją, która, jak mówi, wypchnie z Polski firmy zajmujące się kryptoaktywami. Cały świat idzie w kierunku kryptoaktywów. Donald Trump, Stany Zjednoczone, wszystkie nowoczesne gospodarki. Tylko oczywiście Polska ma stać się takim skansenem technologicznym i dzisiaj polskie firmy zakładają swoje firmy za granicą. W Niemczech jest najwięcej dzisiaj licencji Mika, w Czechach, w Estonii, w Republice Litewskiej. Ustawa umożliwiałaby krajowemu nadzorowi finansowemu wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów. Wprowadza też odpowiedzialność karną za przestępstwa. Debata nad ustawą rozpocznie się o 16.45. Głosowanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów zaplanowano na jutro. Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje dwóch skrzydeł. Tak powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus tłumaczy poseł Ryszard Terlecki. Były wicemarszałek Sejmu potwierdza, że bierze udział w nowym projekcie Mateusza Morawieckiego, ale jak zastrzega, jest on w fazie rejestracji. Partyjni koledzy z PiS-u, w tym Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek, mówią o dezintegracji i zdradzie. Nie ma mowy o rozłamie, odpowiada poseł Terlecki. Mateusz Morawiecki zapewnia i, i jestem o tym przekonany, że nie zamierza ani opuszczać prawa i sprawiedliwości, ani doprowadzać do jakiejś prądy. Można to określić jak odgrana na dwóch fortepianach, więc to jest tworzenie czy wzmacnianie tego drugiego fortepianu, na którym też powinniśmy zabiegać o wyborców i o poparcie społeczne. Na 13. zapowiadana była konferencja prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Potencjalnie niebezpieczna sytuacja w Budapeszcie. Doszło do niej po wczorajszym spotkaniu lidera partii TISA z węgierskim prezydentem. Nieznana osoba rzuciła jakimś przedmiotem w stronę Pietera Modziora.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 Papież Leon XIV składa wizytę w Kamerunie. Przebył tam z orędziem pokoju i pojednania. Od lat w tym afrykańskim kraju na północnym zachodzie Czarnego Lądu trwa konflikt między separatystami a siłami rządowymi. Zginęły w nim tysiące osób, blisko pół miliona musiało opuścić swoje domy. Ponad 60% mieszkańców Kamerunu. To chrześcijanie, katolicy i protestanci. Po Algierii to drugi etap papieskiej podróży po Afryce w Kamerunie. Leon 14 pozostanie do soboty. Tego dnia poleci do Angolii. To były informacje Polskiego Radia 24. Najwięcej słońca jest na północnym zachodzie, a w innych regionach dużo chmur i większe przejaśnienia. Miejscami głównie na wschodzie i południu kraju może pokropić niewielki deszcz. Na termometrach przeważnie blisko 16 stopni. Klima Zła jakość powietrza jest w łebie na pomorzu w Częstochowie dostateczna. Na południu kraju stan powietrza jest głównie umiarkowany. Podobnie jest w Trójmieście oraz miejscami w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra. Blisko 50% prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Na dla siulubelszczeźni w wschodnim Mazowszu utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. Klimat. Reklama.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. 9 minut temu minęła godzina 13. Ewa Wasążnik. Witam Państwa w tym gorącym politycznie dniu. Dniu, w którym Mateusz Morawiecki mimo sprzeciwu liderów Prawa i Sprawiedliwości założył własne stowarzyszenie. Nazywa się Rozwój Plus. Dołączyło do, nich, do niego prawie 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Stało się tak, choć prezes PiS Jarosław Kaczyński miał ostrzegać, że ci, którzy przystąpią do stowarzyszenia nie znajdą się na wyborczych. polityczną przyszłość w tej partii Mateusza Morawieckiego. Tym bardziej, że ten w tym czasie zaczął budować własną pozycję, a założenie tego własnego stowarzyszenia to dowód na to, że frakcja Morawieckiego rośnie w siłę. No i zasadne są pytania, czy za chwilę nie stanie się odrębną partią. Politycy PiS, których o to dziś pytałem w Sejmie, man, mają nadzieję, że PiS pozostanie skonsolidowany. Jeśli miałoby to służyć rozbijaniu jedności to zły pomysł rzeczywiście, ale jeśli będzie to służyło merytorycznej pracy, no to może to być. Nie ulega wątpliwości, że, że, że politycznie to nie, nie jest dobre rozwiązanie, natomiast no, żyjemy w wolnym kraju, pan premier jest dorosłym człowiekiem, no jesteśmy. Nie ukrywa, że ewentualny rozłam wpis jest oczywiście w interesie jego formacji. Im gorzej dzieje się po stronie opozycji, tym lepiej dla rządzących, mówi Zbigniew Konwiński, no ale z drugiej strony dodaje, że nie spodziewa się tego, aby Jarosław Kaczyński usunął Mateusza Morawieckiego z pis, a przynajmniej nie na tym etapie prędzej to Mateusz Morawiecki sam odejdzie z partii.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 na stronie prezesa stoi Mateusz Murawiecki a tak, to było zapowiadane, że Mateusz Morawiecki i przedstawiciele tego stowarzyszenia na tej konferencji, czy na tym oświadczeniu, się, Krzysztof tak, oni wszyscy mają się tam pojawić, co ma znaczyć, co ma być dowodem na to, że do rozłamu w partii nie dojdzie, przynajmniej nie na tym etapie. Więc a propos tych pytań, to one pewnie będą kierowane i do prezesa Kaczyńskiego i być może także do byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Tymczasem Michał Fabisiak był z nami. Michał, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia. Połączyła się z nami pani doktor Agnieszka Zaremba, politolożka. Witamy. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. No to na gorąco. Jakie towarzyszą pani refleksje po tej politycznej na pewno informacji dnia, jeśli nie tygodnia o założeniu przez Mateusza Morowieckiego Stowarzyszenia wbrew rekomendacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego?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 Cenił to bardzo skrajne i bardzo mocno konserwatywne skrzydło w Prawie i Sprawiedliwości. A pamiętajmy, że jest tam też wielu pragmatyków politycznych, nazwijmy ich tak, którym ta kandydatura nie bardzo przypadła do gustu i dlatego podejrzewam Mateusz Morawiecki przystąpił do ofensywy. Powiem szczerze, jestem zaskoczona bardziej liczbą, która wokół pana premiera, liczbą osób, które przystąpiły do stowarzyszenia pomimo tego, co mówił pan premier, pan prezes. No i do tego jeszcze jeszcze nazwiskami te nazwiska, powiem szczerze, nawet z naszego regionu to są tacy, którzy nie do końca byli zadowoleni z prowadzonej polityki pana prezesa Dziel i Rządź. Takim najbardziej zaskakującym chyba nazwiskiem wśród tych, którzy popierają to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i dołączają do tego grona jest Ryszard Terlecki. To prawda. Myślę, że to jest taka osoba, która jest taką twarzą Prawa i Sprawiedliwości, ale widać było, że nie do końca z kolei jemu odpowiada ta młodzież, która jest z Solidarnej Polski I takie konflikty oglądaliśmy przecież na antenie różnych telewizji i to było bardzo mocno widoczne, jak panu Terleckiemu nie do końca odpowiada. Odpowiadają ci młodzi wilczkowie, nazwijmy im ich w ten sposób, zgromadzeni wokół pana Ziobro, a z drugiej strony, no biorąc pod uwagę tego, te, tego serialu, który w tej chwili dzieje się wokół Zbigniewa Ziobry i wokół Romanowskiego, pana Romanowskiego, no to pokazuje, że to też nie jest korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości. No więc myślę, że tutaj pan Terlecki to jest rzeczywiście dość zaskakująca postać, która włączyła się w pracę tego stowarzyszenia. Rano informacja o powołaniu, założeniu tego stowarzyszenia, później zapowiedź konferencji prasowej oświadczenia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosława Kaczyńskiego. No ze zapartym tem czekaliśmy na to, co powie prezes Kaczyński No i doczekaliśmy się. Krótki cytat z tego, co lider Prawa i Sprawiedliwości mówił w czasie tej konferencji. Władze nielegalnie, bezprawnie pozbawiły nas dotychczas 46 milionów złotych, które się nam należały zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do finansowania przez państwo partii politycznych. To powoduje, że mamy dzisiaj poważne trudności. Przez długie miesiące nie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa, ale dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia, które podejmujemy, choćby cała operacja związana z naszym kandydatem na premiera, na premiera, panem profesorem Czankiem, kosztuje. Kosztują też przedsięwzięcia programowe, Liczne w tej chwili bardzo spotkania, będą jeszcze kampusy młodzieżowe. No krótko mówiąc mamy bardzo dużo wydatków i stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i szerzej do zwolenników prawicy, do całego obozu patriotycznego, do tych wszystkich, którzy chcą, by Polska wróciła na właściwe tory, żeby pozostała państwem suwerennym, o wpłaty na konto naszej partii. Tak mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Pani doktor, no chyba nie tego spodziewaliśmy się w dniu, kiedy gruchnęła ta informacja o nowej inicjatywie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Myślę, że wszyscy oczekiwali tego, co powie pan prezes, dlatego że w ostrych słowach wcześniej mówił, że osoby, które zwiążą się z panem Morawieckim, nie znajdą miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości. Mm. Więc rzeczywiście spodziewaliśmy się tutaj takiego mocniejszego wypowiedzenia się na ten temat. Ale myślę, że biorąc pod uwagę, że tak jak pani redaktor wspominała podczas tej konferencji, był Mateusz Morawiecki. Myślę, że to się potwierdzi. Jest, i no to... za prezesem. Właśnie, czyli pan prezes jednak działa cały czas w tym kierunku żeby pokazywać jedność partii, jedność przekazu, która jest chociażby identyczna, proszę zwrócić uwagę, w stosunku do pana Mejzy, co jest skandaliczne i jakby kwestia niewykluczania go z klubu to też jest mocny skandal, ale jednak ten przekaz jest cały czas jednolity i myślę, że póki co panu prezesowi taka jednolitość przekazu i jednolitość wizerunku sprawdzała się, więc zobaczymy na ile Mateusz Morawiecki okaże się ugrzeczniony politykiem, a na ile jednak biorąc pod uwagę, że takie osoby przystąpiły do jego stowarzyszenia, jednak pójdzie w taki w taką sytuację, że po prostu odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości. Pytań nie było pani doktor, bo już zakończyło się to oświadczenie. Pytań od dziennikarzy w czasie tego spotkania z mediami nie było. Był za to oprócz Mateusza Morawieckiego, który stał za plecami Jarosława Kaczyńskiego, także Przemysław Czarnek. Obaj panowie ramię w ramię za prezesem. Jarosławem Kaczyńskim. Nie ma chyba przypadków w takim usytuowaniu uczestników tego wydarzenia. Absolutnie nie. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości naprawdę każda decyzja wizerunkowa jest tam bardzo mocno przemyślana. I to jest siła tej partii. To jest siła tej partii, która też patrzy na sondaże, zwraca uwagę na nastroje społeczne. No i póki co to się udaje Prawu i Sprawiedliwości. Zobaczymy jak to potrwa dłużej, czy rzeczywiście Pan Prezes nie stracił gdzieś tego instynktu. Chociaż biorąc pod uwagę, że chociażby no właśnie Pan czarny, który nam się tutaj pojawi, jako kandydat, dostrzega. Wyborcy, myślę, ci skrajnie prawicowi dostrzegają taką osobę i pewnie są zadowoleni, że taka osoba jest tym kandydatem. No ale właśnie mamy do zagospodarowania to skrzydło takie bardziej centrowe. I tu ciekawe, czy pan prezes będzie potrafił połączyć ten ogień z wodą, czy to się uda. No to jest ciekawe. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że jednak na takie stowarzyszenie, czy też na taki projekt polityczny jeśli chodzi o zupełnie inaczej patrzący na świat i zupełnie bardziej pragmatycznie patrzący na dyskusje polityczne, jednak jest miejsce na polskiej scenie politycznej, bo w tym konflikcie dwóch bloków trochę zatraciliśmy się i nie rozmawiamy o tych rzeczach, które rzeczywiście interesują naszych obywateli, a myślę, że Mateusz Morawiecki... Mm, Jakkolwiek kontrowersyjna dla wielu postać, myślę, że jest w stanie taką dyskusję prowadzić. I sięgnąć po ten osierocony elektorat centrowy, pani doktor. Mateusz Morawiecki jego polityczna przyszłość, bo z jednej strony słyszymy o tym, że zakłada sto, stowarzyszenie wbrew woli prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony dzisiaj jest obecny na tym wydarzeniu, o którym rozmawiamy, na tym oświadczeniu, w którym prezes PiS apeluje o wpłaty, o pomoc finansową do, do swoich sympatyków, do, do swoich wyborców. Wygląda to tak jakby Mateusz Morawiecki chciał testować cierpliwość prezesa, chciał, no powiem to wprost, szuka pretekstu, żeby zostać wyrzuconym z tego ugrupowania i na tym budować swój mit, swoją legendę i swoją polityczną przyszłość. Wszyscy w ten sposób tak to widzą, że rzeczywiście pan Mateusz Morawiecki czeka na to wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości. Ja się z kolei zastanawiam, czy tam, jak to młodzież mówi, nie jest taki chytry plan, mm. który polega na tym, żeby jednak y, i Wilk był cały, i przepraszam, i Wilk był sytyjowca cała, czy to nie polega na tym, żeby równocześnie zabezpieczać sobie i ten prawicowy elektorat, i ten centrowy. Czyli z jednej strony próbujemy, wyrzucamy, ale z drugiej strony jednak pokazujemy Mateusza Morawieckiego za naszymi plecami. Ale też przyszło mi teraz do głowy pani doktor, bo zawsze problemem Prawa i Sprawiedliwości, a problemem, który objawił się najdobitniej w 2023 roku było to, że PiS nie miało tak zwanej zdolności koalicyjnej, prawda? W tak. sytuacji, kiedy wypuszczamy ze swojego grona w sposób kontrolowany kogoś takiego jak były premier Mateusz Morawiecki, który buduje swoje środowisko polityczne i gromadzi wokół siebie elektorat świeży, bo zawsze taki nowy projekt na scenie politycznej ma te dodatkowe punkty właśnie za ten efekt świeżości, tworzymy sobie coś na kształt przyszłego koalicjanta. Jest to prawdopodobne. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, jakkolwiek PSL zarzeka się, że absolutnie nigdy, to mam takie wrażenie, że te spotkania, które miały miejsce wcześniej z panem przewodniczącym Kosiniakiem Kamyszem i te dyskusje, próby tworzenia jakiegoś dialogu, czy to czasem nie jest taki też pomysł, żeby właśnie też Mateusz Morawiecki może sąduje te środowiska i może sprawdza, z kim ewentualnie mógłby pójść w wyborach. Dlatego, że PSL no, znany jest ze struktur, znany jest do dobrych przeprowadzanych kampanii wyborczych gdzieś oddolnie, więc to zabezpieczałoby Mateuszowi Morawickiemu te, to, co ewentualnie straci, odchodząc z Prawa i Sprawiedliwości. A PSL-owi dawałoby ten powiew świeżości. Zresztą PSL zawsze bardzo chętnie korzystał z takich nowych partii, które powstawały właśnie na rok, półtora roku przed terminem wyborów. Polska 2050 jest takim przykładem, prawda? Oczywiście tak, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili na wsi mamy przede wszystkim młodych przedsiębiorców, którzy młodych rolników, którzy chcą być przedsiębiorcami, chcą korzystać w jak najlepszy sposób z takich dobrodziejstw wolnego rynku i też rynku europejskiego i powiem szczerze, oni zasilają w tej chwili szeregi konfederacji, więc dobrze by było, gdyby właśnie PSL powrócił do tych swoich korzeni, a Mateusz Morawiecki być może z jakimś projektem właśnie pragmatyczno-gospodarczym, który, który gdzieś dbałby o byłby być może dobrym rozwiązaniem, żeby właśnie odzyskać ten elektorat, który, no, tak jak mówię, ciąży w tej chwili w stronę Konfederacji. Będzie zatem Mateusz Morawiecki kuszony z jednej strony przez PSL, z drugiej strony być może przez Prawo i Sprawiedliwość, gdyby doszło no, do tego rozłamu, o który także za chwilę zapytam? Ja myślę, że przede wszystkim Mateusz Morawiecki w tej chwili, to co już stwierdziłyśmy, sąduje i patrzy na ile będzie mógł ten swój projekt przeprowadzić. A w momencie, kiedy zdecyduje się już rzeczywiście na jakiś odważniejszy krok albo taki radykalny krok, no to na pewno będzie już miał przepracowaną przyszłą koalicję albo zabezpieczenie tak zwanych tyłów politycznych. Więc myślę, że pan Mateusz Morawiecki jako doświadczony i taki polityk powiedziałabym sprytny na pewno y, ma to wszystko przemyślane. Nowy początek dla Prawa i Sprawiedliwości, czy początek końca y, tej partii w kształcie, y, jaki znamy do tej pory? To jest ciekawe pytanie, dlatego, że i tu w zasadzie mogłabym powiedzieć na dwoje, babka wróżyła. Natomiast prawda jest taka, że zmienił się też elektorat Prawa i Sprawiedliwości i coraz trudniej prawo i Sprawiedliwości poszukiwać ewentualnych nowych wyborców. Pamiętajmy, że sukces tej partii to już jest, był ponad 10 lat temu. No, ostatnie wybory jednak pokazały, że Polacy się odwracają gdzieś od Prawa i Sprawiedliwości. Polacy, Polakom też żyje się lepiej, a Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim po jakby swój sukces osiągnęła dzięki transferom socjalnym, więc można powiedzieć, że ten elektorat już trochę jest bogatszy i ciężej będzie na, ty, na tej fali funkcjonować. Też pamiętajmy, że mam takie wrażenie, że ten konflikt nie sprzyja ani Prawu i Sprawiedliwości, ani Koalicji Obywatelskiej, chociaż okazuje się, że to Prawo i Sprawiedliwość na tym konflik konflikcie więcej traci. Więc to może być ciekawe. W tej chwili mamy taką ofensywę też polityków Prawa i Sprawiedliwości, w mediach społecznościowych i takich w mediach telewizyjnych, takich mainstreamowych, którzy pokazują bardzo dużo błędów rządu i faktycznie na tych błędach mogą tutaj zdobyć swój sukces, ale czasami te kwestie są takie bardzo powiedziałabym mało interesujące dla wyborców, które poruszają politycy Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj no, może być dość duża trudność. A sam ten apel, który zacytowaliśmy na początku naszej rozmowy, ten, ten apel Jarosława Kaczyńskiego o wsparcie finansowe do sympatyków wyborców. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, no bądźmy szczerzy, kiedy było partią rządzącą, to mogło korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw partii rządzącej. Również, no niestety, korzystało chociażby z Funduszu, i spra z funduszu Sprawiedliwości i z tych wszystkich y, y, y, pikników, mhm. festynów, które były organizowane za pieniądze, można powiedzieć, rządowe. Więc w tym momencie zostaje odcięte tak naprawdę od tych najważniejszych finansów i to może być trudnością dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc cóż, pozostawiamy tylko to, żeby ci najwierniejsi wyborcy no, sfinansowali Ale to tę Ale to też jest sposób na taką konsolidację Jak najbardziej, i oczywiście. policzenie jeszcze przed, jeszcze przed wyborami na lojalność ilu wyborców, ilu sympatyków można liczyć. No bo jeżeli ktoś dokonuje przelewu, dokonuje tej wpłaty, to znaczy, że jest tym najwierniejszym z wiernych. Jak najbardziej pani redaktor i to rzeczywiście też jest takie, takie już, tak jak głosujemy w pewnym momencie nogami idąc konkretnie do wyborów i to nie ma nic czasami wspólnego z sondażami, to tutaj rzeczywiście mamy takie dokładnie policzenie naszych wszystkich możliwości i rzeczywiście to też będzie test dla Prawa i Sprawiedliwości. Niezwykle ciekawe te, te ostatnie wydarzenia. Tematów do komentowania na pewno nam dzisiaj nie zabraknie za ten udzielony przed chwilą bardzo dziękuję pani doktor Agnieszka Zaremba. Politolożka była z nami. Dziękuję bardzo. Dobrego Dziękuję. Dia. Do usłyszenia. Również do usłyszenia. To są informacje Polskiego Radia 24. Mija 13.30, Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dzisiaj debata, jutro głosowanie. Koalicja rządowa spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Jej celem jest zwiększenie ochrony osób, które inwestują w te cyfrowe instrumenty. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba trzech piątych głosów w Sejmie. Koalicja rządowa nie ma takiej większości. Ale Tomasz Trela z Lewicy nie traci nadziei, że uda się odrzucić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 Teraz utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity niedaleko przystanku kolejowego Aleksandrów na trasie między Łukowem a Radzeniem Podlaskim. Ofiarą śmiertelną jest podróżujący samochodem, informuje Anna Znajewska Pawluk z zespołu prasowego polskich linii kolejowych.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 Jeszcze dzisiaj może dojść do rozmów przywódców Izraela i Libanu, tak sugeruje prezydent Donald Trump. W Libanie trwają dyskusje o tym, czy negocjacje są, jak twierdzi Hezbollah i jego polityczni sojusznicy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 Ma promować odpowiedzialne postawy, wzajemny szacunek na drodze, a w konsekwencji zwiększać bezpieczeństwo. Chodzi o nową kampanię społeczną skierowaną do rowerzystów, motocyklistów oraz Użytkowników hulajnuk elektrycznych. Jej hasło brzmi: Mistrzu, pomyśl. Eksperci podkreślają, że choć liczba wypadków maleje, to nadal są one niebezpieczne, mówi ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie dr Łukasz Rakas.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 Przeszło 600 osób, ponad 7 tysięcy było rannych. Autopromocja. Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów.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 Połączył się z nami pan Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny International Association of Press Clubs, członek Rady Press Club Polska. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, jesteśmy umówieni na rozmowę o Radzie Nowych Mediów, ale no tak. muszę zapytać o to, co dzieje się w Prawie, spra w prawie i Sprawiedliwości. Wokół ja nie mam tej pojęcia. Party. Ja nie mam pojęcia. Na założenie stowarzyszenia ja przez Mateusza Morawieckiego umknęło to pana są... uwadze? Nie, nie umknęło, tylko że to są rzeczy, które...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 Bardzo mieszanymi uczuciami co najmniej. To tak z jednej strony dobrze jest, jeżeli e, politycy rozmaici dostrzegają rolę mediów demokracji. Mediów, które, bez których e, demokracja nie jest w stanie funkcjonować. Karłowacieje, mamy przykład Węgier, które Wiktor e, Orban opanował media.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 Nie, nie, nie, w tym sensie nie. Myślę, że to nie jest kwestia próby, bo to zupełnie inny charakter ma, to nie jest próby, próby zastępowania e, instytucji pos, w postaci Rady Mediów Narodowych, czy w postaci Krajowej, Krajowej Rady. Rady Radiofonii mm -hmm. Nie, to w tym sensie nie. No, tam Krajowa Rada jest organem osadzonym konstytucyjnie. Rada, Polskich, e, Rada Mediów Narodowych nie istnieje praktycznie e, w konstytucji i ona powinna być już dawno zlikwidowana, to jest kwestia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 z Rosją, nie w sensie formalnym, tylko która e, powtarza narracje rosyjskie. E, tego nie wiem. To są bardzo dziwne ruchy ze strony kancelarii, e, czy pana prezydenta osobiście. E, ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wydaj, wydawało mi się, że e, no, niewiele rzeczy w Polsce udaje się uzyskać konsensus, ale akurat wszyscy, którzy powielają propagandę rosyjską e, są raczej eliminowani z e,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 No, naprawdę, taki projekt to można, y, student prawa może napisać dla pani minister i, i może ona się nim posługiwać, ale to niczego, y, niczego nam nie załatwi z tych rzeczy, które byśmy chcieli, żeby, y, żeby dziennikarstwo pomagało obywatelom w byciu poinformowanym, żeby realizowało konstytucyjne, konstytucyjne prawo do informacji, a jednocześnie, żeby to dziennikarstwo było odporne na wpływy polityków.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 O czym kiedyś tylko to jest echo tego, co mówił Jarosław Kaczyński, o tym, że będą nowe elity uniwersyteckie, nowe elity dziennikarskie, i, no, będzie nowy, nowy człowiek, nowe społeczeństwo, ponieważ pan prezydent Karol Nawrocki, jak samo sobie mówi, jest pomysłem Jarosława Kaczyńskiego.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 na czyli Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. To by go sytuowało w mało komfortowej yy, No Tak, ale raczej nie będzie się tym Rada tym zajmować. Yy, big techy są gigantycznym zagrożeniem dla wolności słowa na świecie. I yy, to wiemy. I nie tylko dla mediów, ale w ogóle szerzej dla wolności słowa. Bardzo ograniczają yy, wolność słowa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 No ale jesteśmy Polska i, i polski rynek medialny częścią y, tego rynku unijnego i tutaj y, unijne rozwiązania mogą y, ratować sytuację.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 Jeszcze no ale dużo, może dzięki temu też możemy przednale. uniknąć błędów, które już dotknęły i tych problemów, które już odby, dotknęły te, te rynki większe, odby. bardziej zaawansowane. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, Bardzo za tę dziękuję. rozmowę. Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny International Association of Press Clubs, członek Rady Press Club Polska był z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe piłkarza i trenera. Jacka Magiery, asystent selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej, zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat. Zasłabł podczas joggingu. Uroczystości rozpoczęła msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Teraz kondukt pogrzebowy przemieszcza się na wojskowe Powązki, gdzie zostaną złożone prochy Jacka Magiery. Na cmentarzu jest nasz reporter Witold Banach. Dzień dobry Witku. Dzień dobry. Kto żegna zmarłego trenera?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 Nie mam jednak wątpliwości, że pozostawiłeś po sobie coś, co trwać będzie nadal. Ludzi, których prowadziłeś, wartości, które zaszczepiłeś. W mszy w katedrze uczestniczył także prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A przed katedrą Wojska Polskiego zgromadzili się kibice Legii Warszawa, którzy chcieli pożegnać człowieka, który tak wiele znaczył dla ich klubu i polskiej piłki.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 Witold Banach i ostatnia droga, ostatnie pożegnanie piłkarza i trenera Jacka Magiery-Witku. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.